Potem znowu, to jest rozdział drugi księga Zachariasza, od pierwszego lesa. Potem znowu podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto, oto mężczyzna, którego ręce był sznur mierniczy, i zapytałem, dokąd idziesz? Odpowiedział mi, Idę zmierzyć Jerozolimę, by zobaczyć, jaka jest jej szerokość i jaka jej długość. A oto, gdy anioł, który rozmawiał ze mną, odchodził, in, odchodził, inny anioł wyszedł mu naprzeciw i powiedział do niego, „Biegnij i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima będzie zamieszkana jak miasta bez murów ze względu na mnóstwo ludu i bydła w niej. A ja, mówi Jahwe, będę dla niej murem ognistym dookoła. I będę chwałą pośród niej. Hej, hej, uciekajcie z ziemi północnej, mówi Jahwe, Ponieważ rozproszyłem was na cztery strony świata, mówi Jahwe. Ratuj się o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilonu. Tak, bowiem, mówi Jahwe zastępów, posłał mnie. Na chwałę do tych narodów, które was ograbiły, bo kto was dotyka? dotyka źrenicy jego oka, oto podniosę swoją rękę przeciwko nim i staną się łupem dla swoich słuch i poznacie, że Jachwę zastępów mnie posłał. Zaśpiewaj i raduj się, córko Sionu, bo oto przyjdzie i z, przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Jachwę. Do końca? Mhm, mhm. Wiele narodów przyłączy się w tym dniu do Jachwy i będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród Ciebie i poznasz, że Jawę zastępów posłał mnie do Ciebie. Wtedy jafę, weźmie Judę, posiadanie jako swój dział w ziemi świętej i znowu wybierze Jerozolimę. Niech umknie wszelkie ciało, niech umilknie wszelkie ciało przed jafę. On bowiem powstał ze swego świętego przybytku. Amen. Tak jest. Amen. To przypominam króciutko tło. Pamiętacie, jaki to jest czas? 520 rok. 520 rok, czyli czas po... W niewoli babilońskiej, tak a w niewoli jest. medoperskiej. Tak jest. Czyli już po powrocie z Babilonu, tak, czas okupacji Persów, persów czas Dariusza, jak widzieliśmy na początku tej księgi, jest to początek panowania króla Dariusza, już minęło jakieś 16 lat od czasu ich powrotu do... Jerozolimy. Przynajmniej tam było kilka takich wypraw za, za, za Rubabela i jeszcze kilka innych późniejszych. Więc jest to czas, w którym zaczęli odbudowę świątyni, później właśnie zaniechali jej na 16 lat, czyli właściwie 18 lat już są w tej ziemi. I teraz ponownie pod wpływem właśnie prorokowania proroka Geusza i Zachariasza na nowo wzięli się do pracy i dosyć szybko odbudowali świątynię. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Nehemiasz przybył do Jerozolimy i zaczął odbudowę murów. Jakieś 60-70 lat później, około 445 roku, mury Jerozolimy zostały odbudowane. Także tu mamy już tą końcówkę starotestamentowego okresu pisania i właściwie już po później po Malachiaszu mamy 400 lat ciszy gdzie już nie ma żadnego proroctwa. Oczywiście powstają dalej jakieś tam księgi, takie jak właśnie machabejskie, czy, czy inne mądrościowe księgi, ale one już nie są odbierane jako natchnione księgi, jako księgi, w których Bóg przemawia. Bardziej są to jakieś religijne zapisy ludzi. Stąd też, jak wiecie, w naszych protestanckich przekładach, podobnie jak w żydowskich kanonie, jak w żydowskim kanonie, ich nie ma, tych ksiąg, a w niektórych właśnie, tak jak rzymski katolicyzm zebrał te wszystkie wtórno tak zwane kanoniczne księgi, czyli jakby nienatchnione w takiej mierze w jakiej te, ale w jakiejś mierze według nich natchnione, czy uznane później za natchnione, bo to oni mogą to różnie tłumaczyć. W każdym bądź razie jest to taki okres też, w którym dużo się dzieje, w którym wiele rzeczy się wydarza. Tutaj jesteśmy na razie na tym etapie cały czas jeszcze niepewności, jak to będzie, ponieważ wielu Izraelitów zostało w Babilonie, część z nich w Asyrii, rozproszeni zresztą w różnych tych tam północnych, w tych krajach na północ i na wschód od, od Jerozo Jerozolimy, od, od Judei, ponieważ tutaj zaczyna się to życie odradzać w Judei właśnie i wokół Jerozolimy. I ostatnio widzieliśmy te pierwsze dwie wizje, które Zachariasz miał. Najpierw wizje jeźdźców na koniach, którzy ogłaszają, że wszędzie jest pokój, a później wizje tych czterech rogów i czterech rzemieślników, którzy, to słowo tam użyte może oznaczać, trząsą tymi rogami albo powodują strach tych rogów. Także na razie takie dwie wizje. I właściwie tutaj, jak będziemy czytali tych osiem wizji z Zachariasza, to zobaczymy, że one są takie nie do końca wytłumaczone. Pewne rzeczy w nich jakoś tam są, niektóre są prostsze, niektóre są takie właśnie, no, łatwiej domyślić się o co chodzi, a niektóre są całkiem tajemnicze, totalnie niewyjaśnione. Także będziemy mieli okazję nad nimi porozmyślać rozważać je i, i szukać, cóż one mogły oznaczać i jaki mają dla nas dzisiaj przekaz. A więc tutaj mamy trzecią i czwartą wizję w tym rozdziale. Najpierw Zachariasz widzi mężczyznę ze sznurem mierniczym w swojej ręce. Mówi, podniosłem swoje oczy i czyli to nie są jakieś e, takie rzeczy w umyśle tylko, ale on je fizycznie ogląda. Te wizje, które on tutaj opisuje, widzimy, są takie bardzo takie plastyczne i, i on, on je rzeczywiście widzi. Rzeczywiście ogląda swoimi oczami to, co tutaj e, zapisuje. I on pyta tego mężczyzny, którego zobaczył z tym sznurem, dokąd idziesz? Dokąd idziesz? A on odpowiedział zmierzyć Jerozolimę, by zobaczyć jaka jej szerokość, jaka jej długość. Cóż, cóż to mierzenie tej Jerozolimy tym sznurem miałoby Oznaczać. Jak myślicie, co, co to, kiedy, kiedy czytamy właśnie o robieniu jakichś wymiarów, to w jakim celu się to robi? Coś to, to się, się planuje. Czyli jest tutaj jakiś obraz jakiegoś planu, tak? Ktoś coś zamierza budować, tak? Ktoś zamierza tutaj coś, coś robić. Więc taka jest wizja. I jakiś anioł, który rozmawiał z Zachariaszem, odchodził, a inny anioł wyszedł naprzeciw i powiedział do niego, czyli do tego anioła, biegnij i powiedz temu młodzieńcowi. Jerozolima będzie zamieszkana jak miasta bez murów ze względu na mnóstwo ludu i bydła w niej. Czyli najpierw do kogo miał iść ten anioł i mu to powiedzieć? Do Zachariasza. Najprawdopodobniej. Niektórzy twierdzą, że to określenie temu młodzieńcowi może odnosić się do jakiegoś jeszcze trzeciego anioła, który tutaj jest, ale chyba raczej faktycznie Zachariasz jest jeszcze tutaj młodym człowiekiem i jemu ma ten anioł biegiem powiedzieć, że jest to takie dziwne, nie? Mamy anioła, który jest z nim, odchodzi od niego, a ten jakiś inny anioł, idzie i do niego. To jest No, to no, jest przedziwne, a aniołowi, to nie są tacy nie, nie, niezwykli. I... i, i, i i mówi, że będzie zamieszkana. Czyli tutaj widzimy, że jeszcze nie jest zamieszkana. Nawet w czasach Jeremiasza, nie Jeremiasza, tylko Nechemiasza właśnie 70 lat później zobaczymy, że ona nadal jeszcze nie jest za bardzo zamieszkana. Mhm. Dopiero wtedy Nehemiasz tak naprawdę mobilizuje i wzywa ludzi, żeby zamieszkali w Jerozolimie. Więc cały czas oni gdzieś tam są w okolicach ale przez to, że jej mury są zburzone, przez to, że wszystko jeszcze tam no, jak pogorzelisko, to oni, co prawda, mówię, położyli fundament pod świątynię, zaczęli budować tą świątynię, ale, ale tam nie mieszkają. Natomiast tutaj mamy zapowiedź zamieszkania tej Jerozolimy i to w taki sposób... On tutaj nie mówi, że ona nie będzie miała murów, zauważcie. On mówi, że Jerozolima będzie zamieszkana jak miasta bez murów. Nie mówi, że ona nie będzie miała odbudowanych murów. Natomiast to, co próbuje powiedzieć przez to właśnie stwierdzenie jak miasta bez murów, właśnie odnosi się do tego mnóstwa ludzi, że będzie miała tak dużo ludzi i bydła tutaj to odniesienie do bydła najprawdopodobniej odnosi się do tych wszystkich przylegających do Jerozolimy osad, które później rzeczywiście tam powstały. Kiedy Jerozolima została odbudowana, otoczona murem, to było wiele osad przylegających do Jerozolimy i tam raczej to mnóstwo bydła. Ale tutaj mamy zapowiedź tego, chociaż jak czytamy dalej, to trwało wiele, wiele, wiele lat wypełnienie tego w taki sposób, że rzeczywiście tam ludzie się sprowadzili i zamieszkali. Natomiast tutaj Bóg chyba próbuje też powiedzieć do nich, że On sam będzie dla nich większym gwarantem bezpieczeństwa niż otaczający ich mur. Tak? W wierszu 5 mówi Ja, mówi Jachwe. Będę dla niej, czyli dla Jerozolimy, murem ognistym dookoła i będę chwałą pośród niej. Tak, tutaj niektóre przekłady mają troszkę inny podział rozdziałowy, więc musicie śledzić przemieszczenie kilku wierszy. Co, co wam się kojarzy z tym ognistym murem? Czy macie jakieś skojarzenia, cóż ten ognisty mur może oznaczać? Mnie się to z tym aniołem, który trzymał ten ognisty miecz mm -hmm. przy raju. Aha, żeby nikt nie wszedł z Okej, no to jest jakiś obraz, czyli takiego... Żeby nie weszło to nic nie z tego. A jeżeli mamy Pana Boga, który jest dla nas obniści murem, to nie potrzebujemy takich materialnych murów, bo jesteśmy i jesteśmy na skalę przecież zbudowani, prawda? No, chociaż oni, później Bóg powołuje Jeremiasza, nie Jeremiasza, tylko Nechemiasza, i następuje odbudowa murów, i to jest też znaczący moment w ich historii, i w, właściwie w odbudowie miasta, tak długo jak nie ma murów, to w jednak w tamtych czasach jakby nie ma miasta. Miasto musiało mieć mury, ponieważ no tak. ciągłe konflikty powodowały, że miasto bez murów było totalnie bezbronne. Więc tutaj Bóg mówi o sobie, że On jest tym ognistym murem, więc wiadomo, że jeśli On gwarantuje taką ochronę, no to Daje większe bezpieczeństwo niż fizycznym. Niemniej jednak, kiedy później nachemiarz zostaje powołany do tego dzieła, no to widzimy, że jest to też Boże dzieło. On przez Boga zostaje powołany i przez Boga jest prowadzony i doświadczają też tam Bożego prowadzenia w tym wszystkim. Natomiast. Yy, Tutaj rzeczywiście Bóg mówi o, o tym, bo chociaż mur Jerozolimy wcześniej stał, no to Jerozolima się nie ostała, kiedy Bóg od niej odstąpił, prawda? Babilończycy zburzyli ten mur. I później, kiedy ten mur został odbudowany i stał przez no, te 500 lat, powiedzmy, do 70 roku no to Jerozolima była chroniona, ale kiedy przyszedł rok 70 i Bóg postanowił zburzyć ich zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, że kamień na kamieni nie zostanie, no to ten mur też ich nie uchronił. Też runęła, runął mur i miasto zostało splądrowane, zniszczone, świątynia została zburzona. Więc wiemy, że rzeczywiście te fizyczne mury, no, mają swoje znaczenie i Bóg nie mówi, że teraz nie musimy budować tych murów, bo On nas będzie strzegł, to, to jakby jedno z drugim się nie, nie, nie kłóci. Natomiast yy, mamy taki obraz yy, ognistego muru w innym miejscu biblijnym, taki fizycznego muru ognistego. Przypomnijcie sobie. Na pewno pamiętacie, tylko wam ucieka, ale jest obraz Izraela otoczonego ognisty, znaczy otoczonego no. jest ognisty mur krzak może... <głosy> to wiemy, to wiemy. Jak? ognisty słup to wiem. no właśnie, o tym w słupie bardziej myślę, który Aha. był jak mur on był jak mur, który oddzielał ich od Egipcjan, którzy ich ścigali czytamy, że od strony Egipcjan on był jak ogień a od strony Izraela był jak obłok. Taki był mur między Izraelem a Egipcjanami, którzy ich ścigali. I później oczywiście ten słup ognisty w nocy, a słup obłoku prowadził ich po pustyni. Natomiast tam mamy właśnie ten obraz, kiedy uciekali z Egiptu, tego tego ciekawego właśnie muru jakby z ognia, który ich chronił. Więc tutaj myślę, że ten obraz tutaj no, był dla nich takim obrazem czytelnym, że Bóg faktycznie w taki sposób się objawiał. Więc wiemy, że coś takiego już później historycznie nie wystąpiło. Nigdzie o tym nie czytamy, żeby w taki sposób Bóg ich chronił, czy Jerozolimę, żeby w ten sposób chronił. Natomiast tutaj mamy chyba właśnie przypomnienie, i taką obietnicę bezpieczeństwa. A jakie to jest słówko? To jest mur? Mur, czy to jest jakieś słówko, które może jest jakieś bardziej wieloznaczne? Możemy zobaczyć jakie to jest słowo. Kontynuujesz. to tak, jest to słowo, które oznacza mur mur, mur. mur. Mm -hmm. mur ściana mm -hmm. no, o, ściana, to ściana, to ściana to znaczy z tym słupem bardziej kojarzy mm -hmm. tak i jeszcze Bóg mówi, że nie tylko będzie murem, ale jeszcze będzie chwałą w tak? Mm -hmm. czyli murem wokół, czyli tym, tym zabezpieczeniem ochroną ale też będzie chwałą w pośród nich, tak? w pośród Jerozoliny. Czyli tutaj mamy... Jak, jak to rozumiecie w ogóle, tą Bożą chwałę w pośród swojego ludu? Jak to miałoby się... Co by to miało oznaczać? jakby to miało wyglądać, czy jakby to miało, jak oni mieli tego doświadczać, w jaki sposób oni mogli o tym wiedzieć. To też jest, jakby zależy od tłumaczenia, bo ja na przykład mam dosłownie mm -hmm. i będę pośród niej dla chwały. Dla chwały. Tak, Jeszcze raz. Mm -hmm. I będę pośród niej dla chwały. Niej dla chwały. Tak. I będę chwałą pośród niej. Nie no, nie nie nie nie nie nie Zobaczymy, to jest. Nie, tutaj nie ma słowa dla chwały. To jest y, niestety dosłowny, ale nie z dosłowny. dodatkami tłumacza. E, tutaj jest, będę chwałą. Będę chwałą w pośród tak naprawdę, nawet nie ma niej. To niej też jest dodane przez tłumaczy. Czyli tutaj będę. mówi, będę, dosłownie mówi, ja mówi Jachwę, będę murem, murem ognia. Wokół będę murem ognia wokół, będę chwałą w pośród, w pośród, czyli jakby wewnątrz, w, w pomiędzy. Taki jest tutaj dosłownie hebrajski. W ogóle, jak myślicie, chwała, to, to, to, to, to, to co, co Wam przychodzi na myśl, słowo chwała? Wiecie, jaki jest podstawowy sens hebrajski słowa chwała? Chwała. Dokładnie. Znaczy ciężar. Ciężar. Coś ciężkiego. Coś, coś, co ma takie znaczenie. Bo ten ciężar w myśleniu hebrajskim wiąże się z wartością. Że coś, co jest lekkie, to jest nic nieważne, Jest słabe. A coś, co jest ciężkie, to jest to jest cenne, to jest znaczące. Więc słowo chwała jest, pochodzi od właśnie tego... I to głównie oni, mają, głównie oni mieli na myśli kruszce, tak? mieli na myśli te właśnie cenne metale, które były ciężkie. Złoto, srebro. Te wszystkie drogocenne metale. To one ważyły. Nawet te brąz i inne one też były, były znaczące. Ale oczywiście tutaj w odniesieniu do Boga nie chodzi o o ciężar materialny, natomiast ta myśl jest właśnie cenności, wartości czegoś, co jest znaczące, coś, co nie jest właśnie lekkie. Zobaczcie, że kiedy Bóg mówi o ludziach, to mówi, że są Le, le, są właśnie leccy, tak? Znaleźli, zostałeś znaleziony lekkim, tak? Tam do jednego z królów mówi. Zostałeś zważony i znaleziony lekkim, czyli nie ma nic niewartych, wartością. Więc tutaj jest ta idea cenności, wartości, znaczenia. I teraz. I jak to się przekłada właśnie na, na Boga i jego chwałę w pośród jego ludzi. To się okaże nie tak, nie tak <śmiech> za jakiś czas. <śmiech> to się okaże. Bo tutaj ja tutaj widzę ten, ten mur i, i tą chwałę, która to, to widzę ewidentnie jak gdyby tą eschatologię tutaj w tym przypadku. Mhm i, i, i, i to ta chwała będzie no, widoczna, będzie doświadczana przez, przez lud Boży, ale też będzie w tej nowej, rozumiem, nie? Tak. Dlatego to, Tak, tak to, to tak to widzę, jak gdyby, nie? Ale oczywiście, bo nie upatruję tutaj, e... gdybym powiedział, że upatruję tutaj Pana Jezusa, to to poniekąd tak, no to, to, to jest oczywiste, tak? Że mhm. tutaj jak gdyby jego chwała będzie wśród nich i była ta chwała wśród nich, mhm. ale no, przyszedł do swoich, nie wszyscy go poznali, to jest, to jest inna istość, ale to nie tak. znaczy, że tej chwały nie było, nie? Dokładnie. No, to, to, to wcale nie oznacza. Tak. Czyli to, co mówisz, że z jednej strony mamy tą rzeczywistość, taką, taką namacaną, ta, która ma się wydarzyć, a to nie oznacza, że gdzieś tam powiedzmy jakaś kolejna preferencja może wyskoczyć referencja i się pojawi gdzieś. No i to właśnie spróbujmy się przy tym zatrzymać, bo okay. to, to są właśnie te rzeczy, których winniśmy szukać. Tak? Z jednej strony mamy tutaj ludzi, którzy jeszcze cały czas patrzą na tą Jerozolimę, patrzą na tą świątynię, dopiero powstającą. I to wszystko się wydaje takie, takie słabe, takie marne, takie niepewne, takie w ogóle nie dające żadnego poczucia, że oni tutaj wrócili i Bóg cudownie działa i coś się dzieje. Tylko właśnie minęło już 18 lat od ich powrotu i w zasadzie te wszystkie jakieś tam przeciwności, które pojawiły się na samym początku, zatrzymały ich. I oni gdzieś stracili ducha, stracili wiarę w ogóle w sens tego, że Bóg jest z nimi, że Bóg jeszcze ma dla nich jakąś przyszłość. Zobaczcie, oni tyle lat siedzą i tak naprawdę, jak, jak Ageusz mówi, zajęli się własnymi domami, Uznali, że chyba nie warto tutaj ryzykować z tą świątynią, skoro tyle sprzeciwów, skoro tyle tam wrogości. I zajęli się swoimi sprawami. Gdzieś te sprawy Boże zaczęły schodzić na dalszy, dalszy, dalszy plan. A Bóg mówi o tym, że On tutaj widzi wielkie miasto, pełne ludzi, pełne bydła, otoczone Jego murem ognistym, pełne Jego chwały. Tak? Czyli tutaj Bóg ma dalszą wizję dla, dla nich i dla tego miasta i, i, i tego, jak to się ma wydarzyć. I teraz myślę, że tutaj możemy prześledzić już historycznie pewne aspekty wypełnienia się tej zapowiedzi. I tak jak Tomek mówi, są jeszcze rzeczy, które, których oczekujemy wypełnienia, o których prorocy i później Nowy Testament też nam w taki no, mglisty sposób, ale zapowiadają nadejście takiego czasu, więc historycznie rzecz biorąc, widzimy właśnie, że kolejne 70 lat mija, zanim te mury faktycznie powstają i Jerozolima zostaje zamieszkana i zaczyna się faktycznie tam życie w niej na nowo być i rozwijać. Natomiast Kolejne lata, właśnie te czasy później Greków, bo po Persach przychodzą, przychodzą Grecy i ich okupacja nabiera takiego charakteru bardzo no, wrogiego. Są, są zmuszani do przyjmowania greckich obyczajów, do... I, i, i, i to się tam krwawo kończy różnymi powstaniami które są tłumione w krwawy sposób przychodzi król który jest szalony jest właśnie takim antybogiem anty można powiedzieć siebie nazywa Bogiem zasiada tam w świątyni na, na, na, na, na, na tym właściwie wchodzi do miejsca najświętszego w świątyni, poza zasłonę, tam gdzie kapłan tylko raz w roku mógł wchodzić i tam ofiaruje świnie na ołtarzu Antioch Epifanes eee, coś, coś powiedzieć? Antioch, tak, czwarty skarzi. czyli on się nazywa Antiochem Boskim jakimś Bogiem i, i, i no, robi coś, co, co powoduje wybuch właśnie kolejnego powstania i, i potem Machabe, Machabeusze rzeczywiście wypędzają Greków, walczą tam za wzięcie, masę z nich ginie, ale zdobywają niepodległość. W 160 roku zdobywają niepodległość, która trwa 100 lat do czasu przyjścia żydów <grymiany> W 60. roku przychodzą Rzymianie i odbierają im niepodległość i znowu są w niewoli. Więc ta, ta, ta świątynia i później właściwie Herod Wielki, chcąc przypodobać się Żydom, rozbudowywuje tą świątynię, rozbudowywuje, ale miasto dalej jest jakby tym miastem okupowanym przez Rzymian. Więc są pod okupacją i w zasadzie Trudno się tam dopatrzeć takiego, no, chociażby tego, że Bóg ich ochronił właśnie w taki sposób, przed Grekami czy przed Rzymianami. W zasadzie dopuścił do tego, żeby tamci ich najechali. Mówię, później odzyskali tą niepodległość na te 100 lat, więc tu jest jakiś okres przejściowej chwały. Natomiast świątynia, jak widzimy, podupada pomimo jej rozbudowy przez Heroda i nabrania takich powiedzmy no, piękno, piękności dla oka, bo tam widzimy nawet uczniowie, I pani zobacz, jakie te kamienie zachwycają się tą świątą. Ona rzeczywiście była z jednym z cudów świata tamtych czasów. Herod ją tam wyrychtował, powiększył te, te dziedzińce i tak dalej. Natomiast Trudno jest tam dostrzec tą chwałę, o której tu jest mowa. Więc ta chwała, musimy gdzieś indziej jej chyba szukać. I, I rzeczywiście w jakiejś mierze, kiedy ta świątynia powstała, tam też widzieliśmy, zarówno w Księdze Zdrasza, jak i właśnie u Aggeusza, te zapowiedzi, chwały tej świątyni, przyszłej chwały, która przewyższy nawet tamtą. Natomiast... No jakoś tego w historii nie bardzo widać i stąd są te oczekiwania jeszcze w przyszłości. Natomiast Pan Jezus, kiedy przychodzi do swojej świątyni, bo to jest Jego świątynia, o czym mówi prorok Malachiasz, ostatni prorok, że Pan nagle przyjdzie do swojej świątyni i widzimy Jezusa przychodzącego do świątyni i mówi, zbóżcie tą świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. I mówił o swoim ciele, o chwale, która w Nim zamieszkała. I wiemy, że w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Więc kiedy On przyszedł do świątyni, kiedy On tam nauczał, kiedy On tam uzdrawiał, kiedy, kiedy Jego obecność znalazła się w tej świątyni, to chociaż przez wielu rzeczywiście nie rozpoznany to widzimy, że już jako malutkie dziecko został rozpoznany przez prorokinie Annę, został rozpoznany przez Symeona i on mówi, Symon, teraz mówi, ujrzałem chwałę, chwałę Izraela, na, kiedy zobaczył Jezusa. Ujrzałem chwałę Izraela. Więc tutaj mamy jakieś odniesienia do tej chwały, która w Jezusie Chrystusie przyszła. I, i chociaż ta świątynia stała, to Jezus siebie postrzega jako świątynię, kogoś większego niż świątynia. Mówi w pewnym miejscu, że tutaj ktoś jest większy niż świątynia. Więc no, mamy tutaj ten obraz chwały, która tam się objawia, mhm. chociaż patrząc na to proroctwo, to tak no, trudno to jest tutaj to zobaczyć. Nie? Więc jeszcze właśnie jest ten aspekt przyszłości, który też jest trudny do rozszyfrowania, niektórzy wierzą w powstanie tej trzeciej świątyni i że tam Chrystus faktycznie w tej świątyni będzie i że tam te ofiary, które będą składane już nie będą ofiarami takimi mającymi w jakikolwiek zastąpić tą ofiarę Chrystusa, ale że będą ofiarami wspominającymi ofiarę Chrystusa. Tak niektórzy to tłumaczą, interpretują, bo inni totalnie się z tym nie zgadzają i twierdzą, że wszelkie ofiary teraz byłyby jakimś uwłaczającym aktem wobec tej ofiary Chrystusa, która jest jedyną, doskonałą i wystarczającą. Więc to nie jest takie proste. To znaczy, z której strony będziemy patrzeć, bo Żydzi czekają na Mesjasza. I, i nie wykluczone, że ta kandyna powstanie i będą normalne składane ofiary wynikające z... Z pięciu księgów mojżeszowego. Tylko nie? wtedy, jak one będą postrzegane no, przez Boga. A przez Boga, no to wiadomo, jak one będą postrzegane. To są oczywiste, tylko że Żydzi mają swoją koncepcję cały czas i cały czas to, to nie wygląda. A Pan Jezus przychodzi na, na samym końcu. Także tutaj to mamy pewność, że on nie przychodzi ani w połowie, ani przed, ani tylko na końcu. Także w ten, w ten sposób. Nie? Także, z naszego punktu widzenia jest to oczywiste, ale z punktu widzenia żydowskiego, no to czekają na Mesjasza, to jest oczywiste, to jest potwierdzone przeze mnie, u Żydów. Także yy, czekają, czekają i dla nich to jest oczywiste, że, że, że ofiary będą składane. Mm -hmm. nie? No i tutaj właśnie jest dla mnie wielka niewiadoma, jeżeli faktycznie ta trzecia świątynia powstanie, a widać, że obecnie są bardzo realne przymiarki do tej świątyni, tam już jakieś miejsce zostało poświęcone, już tam mają sprzęty, mają tam jakąś jałówkę i różne no, inne rzeczy, więc niewykluczone, że coś zacznie się dziać i teraz pytanie na ile to będzie odzwierciedleniem jakichkolwiek proroctw mówiących o istocie Bożej chwały, bo wydaje się że po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa świątynia przestała mieć rację bytu w takim wymiarze w jakim funkcjonowała jako zapowiedź Chrystusa o tym list do hebrajczyków bardzo szczegółowo nam mówi że chociaż są tam składane ofiary bo jeszcze w czasach kiedy list do hebrajczyków był pisany świątynia najwyraźniej stała bo on pisze w czasie teraźniejszym liście do hebrajczyków, autor tego listu więc świątynia jeszcze wtedy stała ale on wykazuje że te ofiary już nie mają rad prawa bytu że Chrystus swoją ofiarą zniósł wszystkie ofiary zniósł sens składania wszystkich ofiar i że tamte były tylko cieniem tego, co stało się rzeczywistością w nim. Więc jeżeli Żydzi faktycznie zaczną składać ponownie ofiary w tej świątyni, to wydaje się, że no to nie ma żadnego prawa bytu i jakby to w żaden sposób nie mieści się w tej chwale, o której mówią prorocy. Jeżeli te prorostwa miałyby się w jakikolwiek sposób ziścić, to musiałyby się ziścić w kontekście ofiary Chrystusa i w jakiegoś wskazania na Jego ofiarę i na Jego chwałę. Bo tak naprawdę On jest ucieleśnieniem i świątyni, i wszystkiego, co działo się w świątyni. Cała ta, cały ten kult świątynny o Nim świadczył i na Niego wskazywał. Więc... To, co Żydzi chcą zrobić, jest oderwane od Jezusa. Oni nie zamierzają Jego tam czcić, ani Jego wspominać, ani Jego wywyższać, wręcz przeciwnie. oni dalej mu bluźnią i twierdzą, że On nie jest Mesjaszem. Więc te ich ofiary mają być powrotem do tych ofiar starotestamentowych, tak my je nazywamy. Więc no, tu jest ten, ten eschatologiczny dylemat, Jakie będzie miało miejsce, jeżeli ta świątynia powstanie, bo tego też nie wiemy, to, że oni się przymierzają i próbują, to jest jedno, czy ona powstanie, to jest inna rzecz, ale jeśli by powstała, no to rzeczywiście pojawia się dylemat, czy będzie to świątynia Boża, bo jeżeli niektórzy twierdzą, że antychryst w niej zasiądzie, ale Paweł mówi o tym, że on zasiądzie w świątyni Bożej. Teraz pytanie, czy to jest świątynia Boża w sensie, że tak ludzie będą ją postrzegać jako świątynia Boża, czy rzeczywiście czy będzie zadedykowana Bogu. To są, to są te właśnie wyzwania. Cóż to jeszcze może oznaczać i cóż to może zapowiadać? W każdym bądź razie ja bym dzisiaj widział to dla nas, wypełnienie tego słowa w, w takim pojmowaniu Królestwa Bożego, które, o którym też, którego Jerozolima jest obrazem. Bo Jerozolima to miasto pokoju. Tak? Zalem. Tak. Czyli czytamy dzisiaj że my mamy pokój z Bogiem przez Chrystusa, że On jest naszym pokojem, to On nas pojednał z Bogiem. Czyli czytamy, że to my jesteśmy dzisiaj świątynią i że Boży Duch mieszka w nas. Więc myślę, że te obrazy tutaj, prawdziwe obrazy, takie wydają się bardzo namacalne. Myślę, że w duchowym wymiarze są naszym udziałem. Że my jesteśmy dzisiaj tymi, którzy wierzymy, jesteśmy chronieni przez Boga, otoczeni przez Niego. To nie oznacza, że nie będziemy prześladowani, że nie będziemy, bo widzimy, że Kościół od samego początku tego doświadczał. A jednocześnie doświadczał też Bożej opieki, Bożej ochrony, Bożego wyzwolenia. Paweł mówi, z iluż to ucisku Pan mnie wyrywał? i ufam, że nadal będzie wyrywać. Mówi, spaszczy Wam zostałem wyrwany. W liście do Koryntian opisuje to doświadczenie, które mówi, już zwątpiliśmy o naszym życiu, myśleliśmy, że już śmierć nasza postanowiona, a jednak Pan nas wyrwał z tak wielkiego niebezpieczeństwa. Czyli pomimo tego, że byli nękami, prześladowani, to Bóg ich cudownie ratował i na przestrzeni wieków ja akurat nie słucham teraz takiego tam codziennie, mam taki znaczy czasami po kilka słucham w jeden dzień, ale słucham takich historii prześladowanych chrześcijan na przestrzeni wieków i są tam historie ludzi, którzy zostali zabici i Pan dopuścił do ich cierpienia i, i śmierci a są inni, których Bóg cudownie wyratował tak jak w dziejach apostolskich. Piotra wyprowadził z więzienia, a Jakuba pozwolił ściąć. I nie wiemy, dlaczego Bóg w jednych sytuacjach tak cudownie interweniuje. I są to naprawdę niezwykłe historie takich Bożych interwencji, że to są cuda, ewidentne cuda Boże. A inne sytuacje, gdzie ten cud Boży objawia się w pokoju, który ci wierzący mają podczas cierpienia, śmierci, radości, odwagi niesamowitej, mądrości wobec ich prześladowców. Więc ta Boża ochrona jest obecna, natomiast ona nie jest gwarancją tego, że nie będziemy tknięci. Tak samo jak kiedy Nechemiarz budował ten mur na powołanie Boże to też to nie było tak, że teraz wszyscy wrogowie odstąpili, że już nikt ich tam nie... Oni wręcz w jednej ręku mieli kielnię, a w drugiej miecz. <grytanie> Bo było takie zagrożenie. I, i, i, i później mówię, na, na, na przestrzeni wieków, no cały czas są gdzieś tam atakowani z różnych stron. Więc, więc tutaj ta, ta, ta Boża opieka jest i my dzisiaj też możemy ufać Bogu że tak długo jak chce nas mieć na tej ziemi, tak długo jak chce, tutaj ma dla nas jakieś zadanie, ma dla nas jakąś misję, to nie musimy się bać. nie Musimy się obawiać, że ktoś nas pozbawi życia. Natomiast jeśli Bóg dopuszcza do tego, no to musimy to pokornie przyjąć. Uznać, że to już nasz czas. Że to taka jest Jego wola. Więc myślę, że, że ta obecność Boga w kościele nie jest jednoznaczna z tym, że Kościół będzie nietknięty i nie będzie atakowany. To tego na pewno nie oznacza. Bo Pan Jezus mówi: Na świecie będziecie mieli ucisk, będziecie znienawidzeni przez wszystkich. I mówi: Uciekajcie nawet z miasta do miasta, jak was będą prześladować. W jednym mieście uciekajcie do drugiego. Więc. Jezus nie mówi, że będzie ich tak chronił, ale mówi, ja jestem z wami. Tak? Jezus powiedział, oto jestem z wami aż do, do skończenia tego wieku. Jestem z wami. Więc Jezus obiecuje swoją obecność. I tak jak właśnie czytamy, ta Boża chwała przebywa w nas. My jesteśmy glinianymi naczyniami, w których jest wielki skarb. I to jest skarb Jego obecności, Jego ducha, Jego chwały. Więc my dzisiaj jako Świątynia Boża jesteśmy w jakiś, jakimś aspekcie, w jakimś wymiarze wypełnieniem też tego tutaj proroctwa. Czy, czy Jezus jest latoroślą, można tak powiedzieć? My jesteśmy latoroślami, my jesteśmy latoroślami a Czy jest krzewem winnym jest nazwany w proroctwach latoroślą tak. z pnia Jessego, czyli jakby tutaj takim odrostem z rodu Dawida. I tutaj jakby te proroctwa używają w odniesieniu do Pana Jezusa tego określenia latorośl, ale tu jest myśl inna niż Jezus przedstawił, kiedy powiedział, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Tutaj mamy jakby myśl taką, że jednak on jest tym dawcą życia, źródłem mocy, zdolności, a my jesteśmy wszczepieni w Niego i przez związek z Nim my jako latorośle wydajemy owoc dla Jego Paula. Dajcie Paula, z Panem Bogiem. Bo tu troszeczkę tak pytanie mi się nasuwa dalej, by, w kolejnym, rozdziale. No, w szóstym tak. rozdziale, odnośnie tego co mówiłeś i świątyni. Mhm rozdział 6 werset 12. i powiedz do niego, tak mówi Pan Zastępów, oto mąż, którego imię brzmi Latorośl, on wyrośnie ze swego miejsca i zbuduje, zbuduje świątynię Pana. On zbuduje świątynię Pana, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim i będzie on kapłanem na swoim tronie i rada pokoju będzie między nimi oboma. Mhm. Mm. To jest to, co mówiłeś o tej świątyni właśnie, że my jesteśmy tą świątynią, którą on zbuduje. Mhm. Widzę to odniesienie do Jezusa. Tak, tutaj ewidentnie. Ewidentnie. Ale to się wszystko potwierdza, co przed chwilą właśnie mówiłeś. Mhm. Tak, czyli tutaj później właśnie idąc dalej w, w tą księgę zobaczymy, że te obrazy Jezusa są coraz wyraźniejsze. Ten początek tej księgi jest dosyć silnie umocowany w, w tamtych czasach, w tamtej historii. I my dzisiaj od początku tutaj dostrzegamy analogie. natomiast one nie są tak wyraźne, tak wyrastające poza tamtą sytuację. One jakby w tamtym czasie bardzo mocno mieściły się w tych wydarzeniach historycznych, które wtedy miały miejsce. Natomiast im dalej w tej księdze, tym Żydom dzisiaj trudno jest w ogóle zobaczyć, o czym tam jest mowa, bo to w żaden sposób się nie mieści już nawet w tamtych czasach, ani w późniejszych. Więc oni jakby czytając te, te rzeczy, no mają swoje oczywiście wyjaśnienia dotyczące też Mesjasza, ale jakby nie, nie odczytują ich w kontekście Pana Jezusa. My natomiast widzimy je jako te, które wypełniły się i wypełniają się i wypełnią się ostatecznie w Jezusie. On jest tym, o którym całe Pismo świadczy, stąd my tutaj rozpoznajemy ich realizację w Jezusie. Ale rzeczywiście, im dalej w tej Księdze, tym te zapowiedzi będą bardziej takie wyraźne. Właśnie ja tu patrzę na ten ostatni, ten trzynasty chyba ten. Rozdział? Trzynasty rozdział, na samym końcu. Mhm. Mm nie, no bo akurat po tym świątyni, bo tu przyjdą wszyscy mm -hmm. składający ofiary, będą je brać, będą je gotować. są... I przy, będą przychodzić też narody, prawda? I, mm -hmm. I jeżeli któryś nie przyjdzie, to będzie ukarany, prawda? Mm -hmm. Więc... Tak, tak, tak. Egipcjanie. No właśnie, Egipcjanie. Więc... Y jakby jakaś świątynia będzie, prawda? Z tego wynika. Czy, czy to jest przynoszenie? No to co? Tak wynika. No, no. Boże są ofiary jest tak, tak. składający Czy musi być czy ta ofiara jest składana? Mhm. To znaczy musimy pamiętać, że tu mamy jeszcze 500 lat do przyjścia Chrystusa. Mhm. Więc z jednej tak, strony tak. te rzeczy są zapowiedzią wszczepienia pogan, są za, zapowiedzią Yy, uczestnictwa. I o tym wielu proroków mówiło. Nie tylko tutaj Zachariasz o tym mówi. Inni prorocy też mówili. Nawet Izajasz mówi o eunuchach którzy mają szczególne miejsce w domu Boga. Chociaż eunuchowie ełnuch, normalnie nie mogli wchodzić do świątyni. Ale on mówi o tych, którzy... Czy to Jeremiasz, czy Izajasz? Nie jestem pewien. który z nich tam mówi właśnie o tym, że jeżeli oni będą z całego serca kochali i służyli Boga, to będą mieli szczególne miejsce. Więc tutaj y, mamy jakieś takie powiedzmy wyłony w tym takim tradycyjnym pojmowaniu judaizmu i tego kultu świątynnego zarezerwowanego dla Żydów. I y, Żydzi to realizowali przez prozelitę, pro... Prozelitów? Prozel yes, przez prozelityzm. Czyli można było stać się Żydem, mm -hmm wchodząc w skład tego przymierza, będą z innych narodów. Mężczyźni się obrzezywali, czy byli obrzezywani i ślubowali wiarę. Jakieś obmywania też tam były w tych różnych ugrupowaniach żydowskich, które były jakimś takim prototypem chrztu. Więc były formy przejścia na... i do dzisiaj są. No, Żydzi do dzisiaj to praktykują, że można stać się Żydem, można przystać do Żydów. Widzimy już w czasie wyjścia z Egiptu, że przyłączyło się tam wiele pospólstwa egipskiego do nich. <grym> Więc yy, no, istniała taka możliwość. Natomiast był nawet dziedziniec pogan tak, w świątyni, gdzie Poganie mogli czcić Boga i byli zaproszeni, żeby tam czcić Boga, Jachwa. Więc to nie było tak, że oni byli odcięci od tego całkowicie. Więc tutaj w jakiejś mierze te zapowiedzi tutaj mogły się dosłownie realizować w pewnym, no, w pewnym jakimś tam zakresie. Jeszcze w czasie, kiedy ta świątynia cały czas stała i miała zapowiedź Bożej chwały i Bożej obecności, dlatego, że wskazywała na Chrystusa zapowiadała Chrystusa. No jak tu, tu czytamy w tym dniu, to w tym dniu, no to yy, tak wiemy mniej więcej o jaki dzień chodzi, prawda? Więc jakby to jest na przyszłości jeszcze. No tak, tylko, że ten dzień, o którym mówisz, jest, jest opisany w pierwszym wierszu. W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida mhm. i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości. Czyli to jest, w moim zrozumieniu, zapowiedź ofiary Chrystusa. Kiedy On jest tak naprawdę tym, który jest umożliwieniem oczyszczenia. I więc jeżeli tutaj mówimy o tym dniu, że wtedy coś takiego się stanie, tam jest mowa o tych prorokach i tak dalej, prawda? I później dalej yy... Bo ty mówisz o którym Ja wiesz, mówię o czternastym rozdziale. Nadchodzi dzień, a, 14, dla A, czternasty, sorry, potem ja jest jestem w 13. Ten, dzień, ten dzień, ten dzień. Po kolei. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Tak, I, bo jak tutaj czytałem z ja, ja ja trzynastego, ja a ty mówisz 14, 20, czyli 20. dalej. Mhm. I że mam no, w tym dwudziestym, że w tym, będzie dla dzwoneczka konia napis poświęcony mhm. dla Jakwe, a garnki w domu Jakwe, czyli jak jest dom Jakwa, mhm. to jest świątynia nowa, prawda? Niekoniecznie, właśnie. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy domem Jachwy, My jesteśmy Jego świątynią. Więc tutaj ta świątynia ma różne wymiary. To właśnie jakby jest coś, co się zmienia. U proroków Biblia nawet zapowiada, że cała Ziemia będzie pełna chwały Pana. Cała Ziemia będzie pełna Jego chwały. Jakby Cała Ziemia zamienia się w Jego świątynię. I wiemy, że ostatecznie ta nowa Ziemia, gdzie zstępuje tron Boga, staje się świątynią Boga. Tam już nie ma świątyni. Tam jest już Bóg jest Jego świątynią. Tam jest On, jest Jego tron i On sam jest świątynią. Tam, tam jak ja mówię, nie widziałem tam świątyni na tej, nowej, nie, na tej nowej ziemi, bo sam Bóg jest tam obecny. Jego obecność sprawia, że jest świątynia. Tak samo dzisiaj w naszym doświadczeniu. To Jego obecność czyni z nas świątynię. Nie jakaś zewnętrzne rzeczy. Jezus mówi nadchodzi dzień kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie ale prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. I to jest nowa świątynia. To jest nowe Jeruzalem. Oczywiście później widzimy ten obraz w objawieniu tego niebieńskiego, nowego Jeruzalem, który wstępuje na ziemię. Ale znowu ono wstępuje na ziemię i całą tą nową ziemię. To nie jest już jedno miejsce na tej ziemi. To już jest, jest obecność Boga na wszystkich. I oczywiście tam są takie znowu trudne do zrozumienia obrazy czegoś na zewnątrz, jakichś narodów przychodzących, wnoszących tam swoją chwałę. Ale to już by trzeba było odrębnie. Jak tutaj może dojdziemy do tych fragmentów Zachariaszu, to spróbujemy wtedy dokładnie się temu przyjrzeć i zobaczyć, ile tam jest analogii, ile tam jest podobieństw i cóż to może oznaczać bez dogmatyzowania tych rzeczy. Natomiast no, są tutaj pewne podobieństwa, które musimy znowu wziąć w pierwszej kolejności pod uwagę w kontekście Jana i pierwszego Kościoła, pierwszych czasów. Nie możemy tego oderwać od pierwszego Kościoła. Tak naprawdę cała Księga Objawienia jest skierowana do pierwszego Kościoła przede wszystkim co nie oznacza, że nie jest skierowana do nas i do Kościoła wszystkich wieków. Ale w pierwszej kolejności ogromna część objawienia opisuje pierwszy Kościół. Tak, to, to, co się dzieje... Dobrać, tak. Nie to tylko, no to, to jest oczywiste, ale to, co później następuje, to się, to się dzieje wtedy. I się dzieje przez wszystkie wieki trwania Kościoła. Aż do powrotu Chrystusa. Dopiero te ostatnie rozdziały opisują finał, powrót Chrystusa, ustanowienie już wiecznego Królestwa. Czyli tutaj mamy już to spełnienie się, ale te, moim zdaniem te, te pierwsze 19 rozdziałów to są czasy całego Kościoła. Ja nie wierzę, że to opisuje tylko 7 lat przed przyjściem Chrystusa. Ja hmm. widzę, że to się działo i dzieje do dzisiaj. Męczennicy, yy, te wszystkie plagi tam opisane, te rzeczy się dzieją. One się działy już w pierwszym wieku. One się dzieją na przestrzeni wszystkich wieków. Oczywiście, nie, nie wykluczam, że w ostatnim czasie to się może zintensyfikować i rzeczywiście wypełnić, ale to się nie musi tak stać. To może być zupełnie inaczej. To, to, to tylko jakaś... Tak naprawdę to zostało ukute w XIX wieku, tego typu myślenie, że to się, to, to właśnie adwentyści, Świadkowie Jehowy i później cała reszta protestantów. To oni to zrobili w XVIII, XIX wieku. To dopiero wtedy ukuto takie wyobrażenie czasów końca właśnie takich, że sprowadzono Księgę Daniela i całe objawienie do ostatnich lat. Wcześniej tego nie znajdziecie. W całej historii Kościoła jest zupełnie inne pojmowanie. Wczesny Kościół, oni wierzyli, że oni są w tych czasach, że oni czekają i Chrystus ma zaraz wrócić. I, i cały, i tak, tak Pan Jezus nauczał, żebyśmy tak żyli, żebyśmy żyli w ciągłym oczekiwaniu Jego powrotu nie w jakimś układaniu jakiegoś chronologicznego, eschatologicznego kalendarza. Mówię, to jest, to, to dopiero się pojawiło właśnie w tym okresie takiego adwentystycznego, bo słowo adwent, wiecie, znaczy oczekiwanie. Tak? Tak, tak, tak. I adwentyści znaczy oczekujący. Oni zaczęli oczekiwać w taki sposób, że do, doliczyli się w swoich kombinacjach i, i, i, i, i kalkulacjach sięgając do, do, do egipskich piramid i innych dziwnych rzeczy, doliczyli się, że Chrystus powróci w 1847 roku. A potem, wiecie, przesuwali te wszystkie daty, aż do świadków i do dzisiaj przesuwali. I, I ostatnio tutaj nawet Łukasz mówił, że jest taka strona, gdzie tam wyraźnie dowiedzione, że Jezus 2028 wracam. W 2028 wraca. Koniec, końcu, Także, co, co róż wyznaczają, co róż kalkulują, co róż przekonują, piszą książki, zakładają strony, głoszą i tak dalej. I cokolwiek się gdzieś tam wydarzy w Izraelu czy gdzieś, no to już mają po prostu podpałkę pod te wszystkie eschatologiczne kombinacje. Natomiast te, te prorostwa, jak widzimy one nie są w taki sposób przedstawione, żeby z nich tworzyć jakiś, jakiś sztywny kalendarz. One zawierają pewne wizje, pewne obrazy, pewne zapowiedzi, a pewne rzeczy są powiedziane w taki sposób przez Pana Jezusa szczególnie, że na nich się możemy oprzeć w takiej pewni, że Jezus wróci, że Jezus ustanowi swoje królestwo, że zniweczy całkowicie dzieła diabelskie do końca że szatan zostanie usunięty, zło zostanie usunięte. Więc to są rzeczy, które są pewne. Ale jak to się wydarzy? Kiedy to się wydarzy? Jaki będzie scenariusz? To nie są rzeczy, które znajdziecie. To są rzeczy stworzone ze zlepiania wersetów. Po prostu bibliści bawią się w klejenie eschatologicznych swoich wyobrażeń i tego jest pełno. Tak naprawdę tych teorii eschatologicznych jest pełno. Właśnie przypomniałem sobie, jak kiedyś mówiłeś o tym gościu, który napisał książkę 88 powodów, dlaczego Chrystus rzucił w 1988 roku. I powiedzieli ta chyba 4,5 miliona sprzedał tych książek. Później, później to przesunął, a ludzie tak trochę już mnie kupowali, ale ciągle kupowali. I to chodziło. I o to chodziło, żeby kupić tę książkę. No. Dlatego w to się nie chcemy bawić. Chcemy patrzeć na te wiersze i budować na nich nadzieję, ale nie w taki no, sposób, który widzieliśmy już na przestrzeni wieków, że zawiódł, wielokrotnie zawiódł. Ludzie zostali z, z, zwiedzeni, oszukani, rozczarowani i, i później, co gorsza, to wszystko jest przeinaczane. To wszystko, żeby wiecie dalej jakoś tych ludzi utrzymać, jest przetwarzane, przerabiane i się ludziom daje kolejną nadzieję na parę następnych lat, a to jest moim zdaniem oszustwo. Nie wolno tak robić. My powinniśmy po prostu w pokorze oczekiwać powrotu polskiego. Żyć w ciągłym oczekiwaniu. Przyjdź, Panie Jezu. Tak żyć, żeby, jak Jezus mówi, ten dzień was nie zaskoczył. Jeśli będziemy zajmować się tym, czym się mamy zajmować, to, to nie będziemy zaskoczeni. Nie musimy wiedzieć Jezus nie mówi, że, że ktokolwiek wie poza ojcem. Mówi, że tylko ojciec wie kiedy. Więc mówi, Wy nie wiecie, dlatego czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie. To Jezus powtarza. Więc ja rozumiem, że to jest bezpieczne dla nas, żeby czuwać, a nie żeby kalkulować i wyznaczać. Wróćmy do drugiego rozdziału, jeśli można. Można? Tak, tak, tak, Zdążymy dojść do tamtych jeszcze. Ale... Do zobaczenia, zapraszamy. Wróćmy do drugiego rozdziału i zobaczmy na tą kolejną tutaj wizję, ponieważ te słowa w szóstym wierszu, albo nie wiem który u was jest, to ja w Biblii Gdańskiej mam hej, hej. Jakie tam macie inne? Biada, biada. W warszawskiej? Tak. tak. W, w, zwykłe, w warszawskiej też jest też. biada, biada, patrzę. Wiada, wiada. Okay. W poznańskiej jest... Zobaczmy. Hej, hej. Nurze, nuże. Jak? nuże. Okej. Dobrze. Tutaj mamy takie Zobaczmy. słowo, które w języku hebrajskim brzmi hoj, hoj, hoj, hoj, dlatego chyba hej, hej, ale to nie ma nic wspólnego z hej, hej. To słowo jest takim słowem, które najczęściej było używane w jakimś kontekście rozgrywającego się dramatu, jakiejś tragedii, czyli właśnie to biada jest, jest najbliższe nasze polskie tutaj słowo, to jest jeszcze oddaje ten, ten nastrój. tak? To właśnie jest takie wołanie ojej, ojej. To jest coś, coś, coś w tym duchu. Nie? Mm -hmm. Także tutaj mamy totalną jakby przes przeskok. Tam, tamta wizja się zakończyła na piątym wierszu. A tutaj mamy przeskok do kolejnego obrazu, który Zachariasz ogląda. I tutaj jakby to słowo jest skierowane do tych, którzy pozostali na północy czy, Wegi, czy, czy w Asyrii znaczy już nie mam Asyrii, ale powiedzmy tam te, te, te regiony, gdzie oni zostali uprowadzeni do Asyrii czy właśnie w Babilonie i one są nazywane północą, bardzo często prorocy mówią o, o północy ale tak naprawdę jak spojrzycie na mapę to zobaczycie, że te kraje się rozciągają na wschód generalnie Czyli droga prowadziła na północ, tam nie było innego dojścia, trzeba było na północ i wtedy na wschód, dlatego one są ogólnie nazywane północą, bo rzeczywiście znajdują się jakby na północy, chociaż później dalej rozciągają się na wschód. Więc tutaj to wezwanie uciekajcie z ziemi północnej, mówi Yahwe, ponieważ rozproszyłem was na cztery strony świata mówi Jachwę, ale zobaczcie, mają uciekać z północnej ziemi. Mhm. Ratuj się o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilonu. Czyli Babilon już w zasadzie jako państwo został pokonany przez Medo-Persję, ale miasto Babilon jest i ono nadal jest bogatym miastem i jak widzimy, pozostaje takim znaczącym wpływowym miastem jeszcze przez wieki, chociaż już prorocy wcześniej zapowiadali upadek Babilonu i widzimy też w objawieniu Jana Babilon i zapowiedź jego upadku. Więc tutaj mamy znowu pewną proroczą symbolikę. Jest tutaj... Ten Babilon coś symbolizuje. To jest coś więcej niż tylko Babilon jako taki. Bo tutaj zobaczcie, mamy Ziemię Północną córkę Babilonu i jak później zobaczymy te, te, te, ta wizja samego Babilonu. Czyli on, ten Babilon coś uosabia, on coś reprezentuje i ten symbol Babilonu, mówię, jest przeniesiony do Nowego Testamentu. Tak bowiem mówi Jachwę zastępów. Posłał mnie na chwałę do tych narodów, które was Ograbiły, bo kto Was dotyka, dotyka źrenicy Jego oka. Oto podniosę swoją rękę przeciwko nim i staną się łupem dla swoich sług i poznacie, że Jahwe zastępów nie posła. Zaśpiewaj i raduj się, córko Syjon, bo oto przyjdę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Jahwe. Można na razie tutaj się zatrzymajmy, za chwilkę przejdziemy dalej, ale tutaj mam powrót właściwie do tego, o czym wcześniej była mowa, o tej obecności Boga w pośród Jego ludu. Natomiast w tych pierwszych słowach mamy jakieś wezwanie do ucieczki z tej północnej ziemi, do opuszczenia tej północnej ziemi. I Bóg ich rozproszył ale nie po to, żeby tam teraz zostali i mieszkali w tych wszystkich miejscach, do których Bóg ich rozproszył. Bóg ich rozproszył w wyniku sądu, który na nich przyszedł. Natomiast ziemia, którą Bóg im dał, to właśnie ta ziemia obiecana, to, to, to yy... kanał. Tak? To, to jest to miejsce, w którym oni mieli być, do którego mieli się udać i i który był ich dziedzictwem. Więc to, że wielu zostało i, i widzimy do Nowego Testamentu, są rozproszeni po tych wszystkich tam prowincjach, Piotr pisze, tak, do wychodźców i tam wymienia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Bityni, Azji, czyli oni, oni nie wrócili, nie, nie, nie usłuchali tego. Bóg Widzimy, ma tą wizję zebrania ich do tej ziemi, ma tą wizję odnowienia ich, ma wizję chwały, ma wizję obecności. Jakaś część, tak jak mówię, powróciła, i później oni się tam znowu rozmnożyli. Także w czasach pana Jezusa już tam ich było znowu sporo, ale to nie znaczy, że wszyscy wrócili. Niektórzy nadal pozostali na uchodźstwie. Więc ciekawe jest to, że prorocy wielokrotnie ich wzywają do powrotu. Bóg im daje takie chwalebne wizje swojej obecności, błogosławieństwa, obfitości, zaopatrzenia. Natomiast najwyraźniej nie wszyscy temu dają posłuch. Może czekają, jak tam się faktycznie coś poprawi, coś się ruszy, zobaczą jakieś owoce. Natomiast no, niestety wielu nie zdecydowało się. No właśnie, bo wydaje mi się, że mamy takie troszeczkę takie patrzymy na lud wyborzy, a jako wybrany oczywiście, ale mamy jakąś taką dziwną wizję tego ludu Bożego, że tam specjalni ludzie, którzy mają specjalne uzdolnienia, którzy są wyjątkowi jako ludzie. No, no widzimy i czytamy, że tak nie, ja, ja, ja to od Żydów słyszałem, że nie, nie to jest prawda, ja, jeżeli ponad milion wyszło osób, Żydów zostało, wyszło z Egiptu, ale to była jedna dziesiąta, sobie wyobraźcie. Nie 90% wyszło, tylko jedne dziesiąte tylko wyszło. Czy mamy tą asymilację w inne miejsce? To mamy tą deportację, kilkukrotną deportację w rejony Babilonu. Zostali deportowani. Także oni tam się zasymilowali, oni tam sobie żyją. W Polsce jak wejdziemy na, na naszą historię, to też żyją sobie doskonale razem. To kraj, który doskonale sobie radzi, to, to, to, na, na który doskonale sobie radzi w różnych miejscach. I asymiluję i przy, przy, przy, może nie, nie, nie, nie przyjmuje pewnych zachowań, które są, być może częściowo tak, ale doskonale sobie, sobie radzi w różnych innych miejscach, nie? Dlatego to, to nie jest tak, że, że Bóg coś powie, przez proroka, a, a, a, a to wszyscy tak już biegnie. No, no tak, tak nie jest, nie? Tak nie jest. I to, to pokazuje, że tak samo, tak samo jesteśmy, my też jesteśmy, nie? W tej chwili już przejmujemy pewną rolę, jesteśmy też ludem wybranym. I teraz musimy przeanalizować na swoje życie, jak to wygląda. Czy tak, tak? Od razu biegniemy do Święty mówi, zróbcie to, zrób tam. Tak, już biegnę, już biegnę. No spokojnie, spokojnie. Jeszcze raz, dwa, trzeci raz. Trzy razy musiał pewną rzecz do Święty wskazywać, żebym w końcu to zrobił. Nie? To była prosta sprawa, ale musi, trzy razy mi o tym mówić. nie A ile razy musimy napominać nie jednej sprawie? No, to, to nie jest... To pokazuje, że to jest właśnie takie coś, że to nie jest tak, że mamy jakieś takie... Mówię, mam, mam wrażenie, że, ma, że my jako patrzymy na, na ten naród wybrany mm -hmm. i faktycznie on jest wybrany, ale, ale od niego też się więcej wymaga. To też to, też, to, to, to jest inaczej. To jest, jeden z proroków też o tym mówił. Także to tylko takie wtrącenie. No, to znaczące wtrącenie, bo rzeczywiście te zapowiedzi prorocze i te wezwania prorocze jak wiemy niewielu dało posłuch. Zresztą nawet Izajasz mówi, któż uwierzył naszej wieści? Tak? Któż uwierzył naszej wieści? Komu w ramię Pana się objawiło? Czyli Bóg posyłał proroków, Bóg przemawiał przed proroków, Bóg zapowiadał różne rzeczy, ale rzeczywiście tylko garstka, tylko reszka, wierna uwierzyła temu Słowu. Kiedy Pan Jezus zapowiadał zburzenie Jerozolimy, mówi, gdy zobaczycie, otaczające Jerozolimę wojska uciekajcie. Nawet mówi, nie wracajcie do domu, popłaść. Tylko mówi, uciekajcie. I faktycznie chrześcijanie, którzy byli w Jerozolimie, wzywali wszystkich do ucieczki. Mówili, że Jerozolima będzie zniszczona. I oni uciekali. Ale kto z nimi uciekł? Niewielu. Niewielu uciekło. Większość została, i wiecie, co się stało, była rzeź. Ja to już nie pamiętam liczb, ale po prostu tam, tam się dosłownie historycy mówią, że krew wsielała ulicami. Rzymianie jak wtargnęli do miasta, to po prostu zrobili rzeź, a resztę jak niewolników uprowadzili. Tam część do Masady uciekła, tam oczywiście też zrobiono z nimi porządek. Także, no, Natomiast chrześcijanie wiedzieli i, i mieli konkretne wskazówki od Pana Jezusa i, i wzywali innych do, do ucieczki widzimy w dziejach apostolskich, że mamy 8 tysięcy chrześcijan w Jerozolimie. W samej Jerozolimie. 8 tysięcy chrześcijan. Więc to była spora grupa. Gdy przychodzi rok 70, nie wiemy, ile ich wtedy było. Prawdopodobnie dużo więcej. I, i, I tam, mówię, część, znaczy tych Żydów, którzy tam byli wokół, dało posłuch, ale większość nie. Większość została zginęła. Także tak samo tutaj mamy te wezwania i tutaj też myślę, że właśnie przenosząc to na grunt Nowego Testamentu, gdzie mamy te wezwania, by nie mieć nic wspólnego z tym światem, z bezowocnymi uczynkami ciemności, właśnie żeby nie... nie, nie nie jednać się z tym światem. A w Księdze właśnie objawienia też pojawiają się to wyzwania, żeby... że Babilon upadnie, że ten wielki Babilon, ta wielka wszetecznica upadnie, zostanie zniszczona. I, i, i mówi ludu mój, wyjdź, wyjdź z niej, wyjdźcie z niej. Mhm, Więc tutaj... Jest to nowotestamentowe też wezwanie do oddzielenia się od tego świata. Nie chodzi o fizyczne wyjście z tego świata. Wiemy, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy teraz zamieszkali sobie w jakimś chrześcijańskim getcie, getcie okay. które sobie utworzymy. To niektórzy próbowali na przestrzeni wieku I do dzisiaj są takie getta chrześcijańskie, w których całkiem niektórym się dobrze żyje. Natomiast Pan Jezus mówi, że Wy jesteście solą tej Ziemi i światłem tego świata. Więc to nasze wyjście z tego świata nie jest fizycznym wyjściem i opuszczeniem tego świata, ale jest duchowym wyjściem. Powinno być. Powinniśmy być ludźmi, którzy nie siedzą w tych rzeczach, w których siedzi ten świat. Nie zajmują się tymi rzeczami, którymi zajmuje się ten świat. Więc tutaj jest konieczność ciągłego badania naszych serc badania naszego postępowania, tego, co czytamy, czego słuchamy, co oglądamy, z kim się zadajemy, gdzie chodzimy, na co wydajemy nasze pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jak żyjemy w tym świecie? Czy różnimy się od ludzi tego świata, czy jesteśmy do nich podobni w wielu aspektach? Więc tutaj to nie są rzeczy, które da się tak łatwo narysować, bo... Jest zawsze niebezpieczeństwo wiecie, stworzenia naszego chrześcijańskiego prawa, naszego zakonu nowego i y, życie w niewoli tego prawa. Więc tego się musimy wystrzegać. My mamy być prowadzeni duchem, przez ducha Bożego. I, i tutaj, kiedy Duch Boży nas prowadzi, wtedy jesteśmy dziećmi Bożymi i wtedy nie wchodzimy w rzeczy tego świata. Chociaż to się w różny sposób może realizować, w różnych miejscach świata, w różnych pewnie okresach historii to różnie wygląda. Natomiast istotne jest to, byśmy naprawdę pilnowali się, żeby się nie upodabniać od tego świata. Żeby nie dać się wciągnąć w te rzeczy, które dzisiaj na świecie są tak atrakcyjne, tak pociągające, tak zajmujące, tak pochłaniające ludzi. Więc tu jest ta walka którą każdy z nas musi toczyć. Każdy z nas musi pilnować własnego serca i własnego życia, żeby nie być częścią tego właśnie, co nie jest Syjonem, co nie jest tym miejscem Bożej Chwały. Tak? Bo tutaj zobaczcie, to wezwanie do wyjścia z Babilonu jest skierowane do Syjonu, czyli to słowo Syjon też jest takim charakterystycznym słowem. Tutaj mamy Jeruzalem i Syjon geograficznie rzecz biorąc Jerozolima była na górze Syjon tak? czyli tutaj to, jest, to są synonimy Syjon, Jeruzalem. to jest miejsce, które Bóg sobie wybrał w cudzysłowie na mieszkanie w Starym Testamencie że tam miała stanąć świątynia i to było święte miejsce w tym sensie, że tam Bóg był czczony, tam Bóg był yy, objawiony właśnie w tych ofiarach tych wszystkich ceremoniach świątynnych, które wskazywały na Chrystusa. Natomiast dla nas dzisiaj wiemy, że to już nie miejsce, to nie ceremonie, nie te wszystkie rzeczy. Dla nas istotą jest Chrystus. Więc to wyzwanie jest wyzwaniem dla Kościoła też, jest wyzwaniem dla nas, byśmy, jeśli chcemy żyć w doświadczeniu tej Bożej chwały, to nie możemy jednocześnie żyć w Babilonie. No, o to chodzi. Tak jak Paweł mówi, nie możecie jeść ze stołu pańskiego i ze stołu demonów. Po prostu nie można. Bo jaki jest, mówi, udział świątyni Bożej, i świątyni Beliala? To, to są te rzeczy, które musimy ciągle mieć na uwadze, że jeśli szukamy Bożej chwały, szukamy Bożego pokoju, radości, użyteczności, owocności, mocy ducha, to nie będziemy tego mieli w żadnej mierze, jeżeli będziemy jednocześnie tkwili właśnie w tych rzeczach tego świata. I tak jak mówię, to nie są rzeczy, które narysujemy i określimy sztywnym prawem. To każdy z nas musi badać siebie samego. I nasze życie i nasze serca. Co robimy, czym się zajmujemy, na ile nas to pochłania, na ile jest dla nas to ważne, na ile rzeczywiście szukamy Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a na ile jesteśmy niedzielnymi chrześcijanami, na ile jesteśmy po prostu ludźmi, którzy mają swoje życie i coś tam Pan Bogu ofiaruje. Biblia, ma życie życia. No i takie się słyszy. Takie się słyszy. Mądrości w cudzysłowie. No, więc tutaj zobaczcie, to wezwanie do oddzielenia się od tego świata nie jest nowotestamentowym tylko wezwaniem. To jest. Bo Bóg, jak swój lud wybierał, to od samego początku, mówiąc, że są świętymi, to, to oznacza, że są od czegoś oddzieleni i do czegoś Przedaży. przeznaczeni. To, to, to znaczy święci. Tak? Święci oddzieleni od grzechu, oddzieleni od świata i przeznaczeni, aby poznawać Boga, wielbić Boga, służyć Bogu. Więc To, to, to się tutaj też w tym obrazie powtarza. I w ósmym wierszu kiedy, kiedy, kiedy jest to wezwanie do uciekania z tych północnych ziem mamy takie słowo właśnie, które mówi, posłał mnie na chwałę do tych narodów. Macie jakieś tutaj inne określenia? To jest ósmy wiersz, albo chyba dwunasty, tak? Jak tam macie to ujęte? Posłał mnie no to tutaj... To jest który za swą Chwałą posłał do narodów prądujących Was, to Was dotyka, dotyka ich więcej Dla zyskania chwały, w ślad na chwałę? Dla odzyskania chwały? Nie, dla zyskania chwały. Dla zyskania chwały, w ślad za y, nie, chwałą. Tam jest jakiś przyjmek, który oznacza, że poczytywany jest jako ścieżkę, jako jako ścieżkę generalnie. Tak, bo tutaj mamy takie właśnie wyrażenie, które oznacza jakby tylną część. I stąd to wyrażenie za chwałą, bo to słowo też może oznaczać jakby z tyłu, za. Jakby. Więc, więc tutaj mamy taki obraz, jakby chwała była z przodu, a tutaj mamy coś za, za tą chwałą. coś jakby Za czy przed. No tak. właśnie, za. Mamy zachwałą, zachwałą posłał. Czyli tak, jakby chwała, a zachwałą, za chwałą posłał. Ja rozumiem, ale nasze tłumaczenie raczej jest przeciwne. Tak? Aha. Bo jest napisane, że którego chwała mnie posłała. Także a, no chwała to już w ogóle. Nie, nie, to już jest interpretacja tłumaczeń. Nie, tutaj takiego mhm. czegoś nie ma. Nie. Tu jest zachwałą posłał do narodów które e, ograbiły Ciebie, które ograbiły, właściwie nawet nie ma Ciebie, które ograbiły, które złupiły. Czy to jest jakiś, no taki też jest, wracając do tego słowa, właśnie, że za właśnie że za chwałą, ja rozumiejąc w mm -hmm. że chwałą Tom jest Syjom. Bez kontekstu, że no, proszę za, za chwałą, którą jest tą jest syją. Powołuje się zdrasza 44 444 zdrasza 444 Cię Ztrasza Masz pan? Czukamy, czukamy, 4, 4, 4. Moim zdaniem tutaj ta chwała jest raczej tutaj w kontekście w piątym wierszu. Bo tutaj Bóg mówi, o, że On będzie chwałą w posie. Więc e, ja bym tam nie szukał gdzieś dalej tego kontekstu chwały, skoro tutaj mamy bliski kontekst chwały. To jest to? i poprowadził, bo czter, czter, czter, tak. Przyprowadził mnie drogą bramy północnej przed front przybytku spojrzałem. Oto chwała, jachwę. Tutaj miała dom, jachwę i upadłem na twarz. Wszystko. Mhm. Mhm. Mhm. Czyli tam też w zasadzie jest y, chwała, jachwę. Mhm. I tutaj najbliższym kontekstem też jest Boża chwała, czy nawet sam Bóg, który jest chwałą. Y, tak piąty wiersz tutaj mówi, że jachwę mówi ja będę tą ścianą ognia, czy tym murem ognia i chwałą w pośród. Czyli tutaj wydaje mi się, że ta chwała bardziej tutaj w tym kontekście no, ma to znaczenie z obecności Boga, który wzywa swój lud do wyjścia z tej ziemi. Tak? Więc tutaj popatrzmy jeszcze raz na to wezwanie. Wezwanie jest uciekajcie z ziemi północnej i ratuj się z Syjonie, w którym mieszkasz. Więc oni rzeczywiście zostali do tych ziem wypędzeni, kiedy zostali ograbieni. Natomiast tutaj ta chwała Boża, myślę, że była obecna z nimi tam, gdzie oni byli. Mamy, zobaczcie, Daniela w Babilonie. Jego trzech przyjaciół, którzy oglądają w Babilonie Bożą chwałę, tak? piecu ognistym, w jaskini lwów, na dworze Nebukarnyzara. To nie jest tak, że tam nie ma Bożej chwały w Babilonie. Więc Żydzi generalnie, mówię już, kiedy weszli do tej ziemi, utożsamiali Bożą chwałę ze świątynią. Natomiast tutaj chociaż Bóg mówi o odbudowie świątyni, jakby kontekst cały, tak pamiętamy, jest odbudowy świątyni, bo zarówno Ageusz, jak i Zachariasz zachęcają Boży Lud do odbudowy świątyni. To jest ich główne poselstwo. I teraz różne obrazy im przedstawiają, różne, różne, różne formy zachęty do nich kierują. Jedną z nich jest taka, że ta Boża chwała nie jest ograniczona miejscem, i świątynią. To zresztą Salomon nawet, który był autorem tej pierwszej świątyni, który stawiał, on powiedział, Panie, przecież niebiosa niebios nie ogarniają Twojej fali. A o ileż bardziej ten dom, który ja wzniosłem. <grytanie> Więc Salomon dedykując pierwszą świątynię, wyraźnie to podkreślił. Tak? I Izraelici wcześniej, kiedy jeszcze nie było świątyni, był przybytek i była Arka Przymierza, tak? ta skrzynia Przymierza, też utożsamiali Bożą obecność z tym miejscem, ale się nieraz gorzko zawiedli, kiedy za bardzo myśleli, że, że to jest jakiś taki no, religijny fetysz. Nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację, jak przyprowadzili Arkę do obozu izraelskiego za czasów tam jednej z wojen z Filistynami. Tak, za czasów Heliego, kapłana. Nie, no. i wtedy myśleli, że jak mają Arkę no to wtedy już tutaj nikt ich nie pokona Filistyni ich tam pobili Arkę zabrali, oczywiście mieli przez to problemy No, właśnie. W końcu, no, no, no, no. to jest też ciekawa historia więc ta Arka rzeczywiście, nie mówię, że nie miała znaczenia i świątynia nie miała to wszystko miało znaczenie, ale nie takie jak czasami ludzie przypisywali takie właśnie no robili z tego swego rodzaju fetysz i to się Bogu nie podoba. I, i, I Bóg nigdy nie chciał, żeby w ten sposób pojmowano Jego chwałę. Że ta chwała jest zamknięta w świątyni, że Bóg tylko tam przebywa. Nie. Więc tutaj mamy ten, ten obraz, który czytaliście z Księgi Ezechiela, jak ta chwała opuszcza świątynię. Prawda? I, i, i, i, I całkowicie odchodzi ze świątyni. Z powodu tego grzechu, który tam miał miejsce. Więc tam mamy taki obraz ale widzimy tą chwałę manifestującą się w różnych miejscach. I tutaj też jakby ten aspekt Bożej chwały, która poprzedzała ich do tych narodów, które ich ograbiły, tutaj w tym fragmencie, zobaczcie ponownie, mamy taki obraz Boga pomsty. Boga, który zamierza, zamierza ich Przywrócić z tamtej ziemi w kontekście sądu nad tamtymi narodami. To jeszcze to może nie jest tak wyraźne, ale im dalej będziemy szli, tym bardziej to będzie się wyjaśniało. Na samym początku mamy właśnie tą wizję tych, tych jeźdźców, którzy jadą, badają całą ziemię i stwierdzają, że jest spokój, ale tam już mówi, że, że nadchodzi sąd dla nich. Nadchodzi sąd dla nich. Potem mamy tych czterech, te cztery rogi, które ich rozproszyły, ale też mamy czterech tych. Rzemieślników. rzemieślników, czy tych właśnie kowali, kowali, kowali czy tam mm, tych, mm. Którzy, tych niszczycieli tak naprawdę, którzy tak. te rogi zniszczą, którzy je, znowu jest ten sąd nad tymi narodami. I tutaj też jest jakby ta myśl, ta myśl, że kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka. Czyli tutaj Bóg mówi, oni was dotknęli, was złupili, ale to, to nie ujdzie im na sucho. Mm -hmm. Że, że podniosę rękę przeciwko nim. Zobaczcie, dziewiąty wiersz albo trzynasty, tak? Dziewiąty, tak. dziewiąty. dziewiąty. dziewiąty albo trzynasty zależy w którym tłumaczeniu. Mówi podniosę swoją rękę przeciwko nim i staną się łupem dla swoich sług. Więc tutaj w, w tej wizji powołania ich z powrotem do tej ziemi jest też groźba sądu, który się będzie odbywał nad tymi narodami, które ich złupiły. I które ich uprowadziły. Więc teraz dla tych wszystkich pozostających tam jest niebezpieczeństwo stania się ofiarami. ofiarami tych sądów, które spotkają te narody. I tam rzeczywiście były kolejne krwawe kampanie, kolejne krwawe wojny, konflikty, które się przetaczały przez te kraje. I, i ci, którzy tam zostali, no, cierpieli z tego powodu. Tak samo. To nie było tak, że oni tam sobie żyli błogo, dostatnio i spokojnie. Więc, więc tutaj yy, w, w tej części pamiętamy, kontekst jest cały czas zachęty powrotu do Jerozolimy zachęty odbudowy i zobaczcie, teraz mówi zaśpiewaj i raduj się córko Syjonu bo oto przyjdę i zamieszkam pośród Ciebie mówi Ahwe, czyli to co wcześniej mówił, że ta Jego chwała będzie pośród nich. więc to jest ta zachęta <try> dla nich nie? by się Przyszli do tej ziemi, wzięli się za to Boże dzieło i tym się radowali. I tu jest właśnie mm. piękne nawiązanie w tym dziesiątym wierszu do Ewangelii Mateusza, mm -hmm. rozdział 21, werset 5. Mm -hmm. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król, król przychodzi do ciebie cichy, siedzący na ośle, na oślątku, mm -hmm. źre, źrebięciu źrebie, oślicy. A wcześniej jest napisane w czwartym, że to wszystko się stało, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Tak. Czyli tutaj przychodzi Pan, przychodzi Jezus. Kolejne wskazanie tak. na naszego Pana Jezusa Chrystusa w odniesieniu już do Ręgrym przybędzie. Tak, przybędzie. tak. będzie. Wiem, ale to jest tak, tak, pierwszy, tak. piękne. Pierwszy przewózk. tak. Na tu bo. mamy właśnie pierwszy przewozk tak tego. Bo w dalszej części Zachariasza jest do, dosłownie powiedziane, no. że oto przychodzi na oślęciu. No. Więc jakby Zachariasz jeszcze będzie wracał. Tutaj on, on jakby tak, takimi warstwami nadbudowy Napięcie mój. rośnie, jak Dokładnie na początku tego rozdziału widzimy to, to, tą Bożą chwałę, która będzie w pośród nich, a ta końcówka tego rozdziału jeszcze to rozwija, jeszcze to w takim, w takim radośniejszym, podnoślejszym duchu do tego zachęca, tak, żeby w tym uczestniczyć. Ten śpiew, to radowanie się, dlatego, że Bóg mówi, przyjdę, zamieszkam pośród Ciebie. Wiele narodów przyłączy się w tym dniu i to jest właśnie ten nieznany dzień, który niekoniecznie oznacza jakiś jeden dzień. Musimy też o tym pamiętać, że to wyrażenie dzień ma w hebrajskim myśleniu no, szerokie znaczenie. Oczywiście często oznacza konkretny dzień, ale bardzo często, szczególnie u proroków, oznacza jakiś czas, oznacza jakiś okres, oznacza jakieś, może oznaczać nawet tysiąc lat. Oznacza po prostu jakiś wyznaczony przez Boga czas. Więc tutaj ten dzień, nie możemy właśnie tak jak ci wszyscy spekulatorzy próbować odkryć, jaki to jest dzień. To nie o to chodzi w ogóle. Zobaczcie, Biblia mówi o to dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj dzień łaski. Jak, jaki to dzień? No dzisiaj, teraz. Zawsze, tak? Kiedy to słowo dociera do ludzi, to jest ten dzień zbawienia, to jest ten dzień łaski, nie jakiś jeden konkretny dzień. Oczywiście jest pewien dzień, kiedy Chrystus powróci i nastąpi dramatyczny przełom i, i dramatyczne przemiany, będą to towarzyszyły. Ale często w tym proroczym objawieniu ten dzień jest połączony z całym tym dziełem Chrystusa. Jak widzieliśmy u, u, u tych wcześniejszych proroków, kiedy oni mówią o Dniu Pana, oni bardzo często mówią o pierwszym i drugim przyjściu Chrystusa jednym tchem. Tę, tę, Dlatego to Jan to był... Chrzciciel mm. tego nie rozumiał. Bo on mówi, już to. wie jabło w jego ręku, już siekiera przyłożona, już będzie oddzielał ziarno od plew. I się dziwi, o co chodzi. On mhm. widzi, że on musi przyjść ze zbawieniem. On mówi, on was będzie chrzcił w duchu. On was będzie chrzcił w ogóle. Więc on te rzeczy widzi, ale on jakby nie, nie widzi, że to się rozciąga na przestrzeni... Yy, no, nie wiedział ile lat. Tak nie miał pojęcia. Po prostu widział te rzeczy. I jak Pan Jezus nawet otworzył proroka Izajasza i czytał, mhm. to zatrzymał się w połowie zdania. No tak. Powiedział przyszedłem ogłosić miłosierny dzień Pana. A co dalej jest w tym wierszu? I wielki dzień pomsty Jahwe. Tego Jezus już nie przeczytał. Zatrzymał się w połowie wiersza. Jego pierwsze przyjście. Ale to było, ale to było jednym tchem, powiedziane przez Izajasza. Ty. Mówił o jego wielkim zbawieniu i o wielkiej Pomści. O w dniu pomsty, który jeszcze nie nadszedł de facto. Ale jakby to wszystko jest w, w kontekście przyjścia Chrystusa. To wszystko zostało już wtedy zainicjowane rozpoczął się ten Dzień Pański, którego my dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Dzisiaj my żyjemy w tym Dniu Pańskim, ale jeszcze oczekujemy tej kulminacji tego dnia. Oczekujemy tego, tego wszystkiego, co jeszcze się ma wydarzyć. Co nie oznacza, że dzisiaj nie mamy udziału w rzeczywistości. Mamy udział w rzeczywistości. To może zacytuję za mm -hmm. warszawską 61, bo mm -hmm. to jest właśnie taki wiersz. Duw Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, którzy serca są skruszone, abym ogłosił wieńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzeli, Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmoconych. Mm. Jest to oczywiste tutaj, mm. prawda? Tak. Dla nas. Inaczej nie to patrzymy niż inni. Dlatego ciągle o tym o mówimy, tym że to nie jest takie łatwe, że tam widać tą nie wiem, dwa tysiące, trzy tysiące lat różnicy między tym tym, tym, tym spójnikiem i, mm -hmm. tak. no nie widać tamtego. Dlatego Jan później posyła tych swoich uczniów, mówi, to, to ale to o co, to o to co? Nie... No tak ale... kto jak kto, ale Jan, prawda, kto nie. jak kto, nie? Można powiedzieć tak z punktu widzenia ludzkiego, tak. posyła, no to jest oczywiste, że posyła, bo, bo tutaj się coś nie, nie klei. I Żydom cały czas się nie klei. No bo kiedy oni słyszą o ukrzyżowanym Mesjaszu, to mówią, nasi, nasi prorocy zapowiadają przyjście króla, zwycięzcy. Zapowiadają Pokój na ustanowienie pokoju, tak. królestwa. Oczywiście wiedzą o tych innych fragmentach, które mówią o cierpiącym mhm. słudze mhm. i który poniesie grzechę. Oni to wszystko wiedzą, ale to to nie jest coś, na czym oni się skupiają. Oni tak jakby gdzieś tam... To my jesteśmy tym cierpiącym słuchem. To my tyle lat cierpieliśmy. To my tyle wieków. Więc tam widzą siebie jako naród, ale kiedy mówią o Mesjaszu, to tylko widzą tą chwalebną wizję Jego triumfu. Natomiast Jezus przychodzi i nawet Jego uczniowie widzimy. Oni też ciągle myślą, wiecie, o tym królestwie, miejscach zaszczytnych, i, I jak Jezus zmartwychwstaje, to pytają, no to kiedy ustanowisz Królestwo Izraelowi? Nie? To oni ciągle o tym myślą, bo to jest, bo to jest ta, ich, ta ich ta wizja. Jakby nie rozumieją, że Mesjasz musiał wejść do tego ich chwały przez wiele cierpień. I to Jezus im ciągle wyjaśniał. Przez trzy lata, właściwie, no tam może od, od Cezarei Filipowej tak naprawdę zaczyna wyjaśniać im, że musi cierpieć. Musi być wydany. I oni tego w ogóle nie przyjmują. Oni w ogóle tego nie akceptują. Piotr mówi, panie nie przyjdzie no, bo na Ciebie. I, i cały czas uczniowie jakby w ogóle tego nie rozumieją. Kiedy on, on w końcu zawisa na krzyżu, to oni są zdruzgotani. Oni nie rozumieją, że to się miało stać. No czyli jakby... da, mało stoi, prawda? On nadal nie Tak, nie rozumie. Ty nie wiesz, co się stało, jakie no, straszne o, tak. rzeczy. A on mówi, o wyrozumni <śmiech> zatwardziałego serca, nie? Nie wiecie, że Mesjasz musiał przejść przez te wszystkie rzeczy, żeby wejść do swej chwały? I oni tego nie rozumieją. Oni tego wciąż nie łapią. Nie? Także tutaj, mówię, jak czytamy te prorocze wizje, tak. no to faktycznie one są takie chwalebne, one są takie wzniosłe. Nie? Tutaj są te właśnie momenty jakiegoś dziwnego uniżenia, dziwnego cierpienia, ale tych, tych, tych aspektów chwały jest więcej, to musimy przyznać, że one dominują. Cała Druga część Izajasza, tak, od, od tam 30 rozdziału któregoś, to jest wizja chwały, zwycięstwa, królestwa. Nie? Pierwsza część Izajasza jest właśnie taka trudna. Tam jest walka, cierpienie, zmaganie i tak dalej, ale druga część to już jest wizja dobrobytu, chwały, tam jakieś tylko od momentu, właśnie ten 53 pięćdziesiąty no, się tak, tak. pojawia taki inny, ale, ale mówię, cała reszta to jest wzniosła i chwalebna. Więc, więc tutaj też zobaczcie, wiele narodów przyłączy się w tym dniu. Więc znowu niektórzy mówią, to jaki to dzień, kiedy to będzie? Nie? No właśnie, to jest, to jest teraz, ja rozumiem, że to my jesteśmy w tym dniu, tak? Teraz się narody przyłączają, wszystkie ludy, języki, plemiona, to, to, to teraz jest ten czas i będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród Ciebie i poznasz, że Jachwę zastępów posłał mnie do Ciebie. Więc tutaj, tu rozumiem, my jesteśmy dzisiaj, doświadczamy wypełnienia tego w duchowym wymiarze. Wtedy Jachwę weźmie Judę w posiadanie jako swój dział w Ziemi Świętej i znowu wybierze Jerozolimę. Więc tutaj z jednej strony możemy od razu spojrzeć na geograficzne miejsce, tak? I rzeczywiście oni byli i są. I, i, i do dzisiaj oczy narodów są tam zwrócone na tą Tety. ziemię, tak? Wciąż tam coś jeszcze się ma wydarzyć. Natomiast w tym duchowym wymiarze, no to to się dzieje. Niech umilknie wszelkie ciało przed Jachwę. On bowiem powstał ze swego świętego przybytku. Więc tutaj to powstanie Boga ze świętego przybytku raczej nie odnosi się do powstania tego, z tego ziemskiego prawda, przybytku, bo jeszcze jego nie ma, ono jeszcze nie stoi, tylko mówi o jego powstaniu z jego niebieńskiego przybytku, tak, żeby działać, żeby tego dokonać, żeby to, co tutaj jest zapowiedziane, się zrealizowało. Więc tutaj sam Bóg mówi o tym, że On tego dokona, że On do tego będzie, do tego przyłoży swoją rękę, ale jednocześnie ich wzywa, żeby opuścili te północne ziemię, tak? żeby oni przyłączyli się do tych w Jerozolimie i, i budowali tą ziemską świątynię. Więc tutaj, jak mówię, musimy cały czas to czytać w tym kontekście historycznym, że tutaj te wezwania mają ich na celu zachęcić, mają na celu ich wezwać do budowy tej ziemskiej świątyni w Jerozolimie, ale te słowa wykraczają poza Tamto, tamte czasy i tamte objawienie i my, my widzimy ich wypełnienie w Panu Jezusie, zarówno w Jego pierwszym przyjściu, jak i chociażby tutaj, w obecnym czasie, wiele narodów przyłączy się w tym dniu Pana i będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród Ciebie, więc tutaj tego doświadczamy, ale wiemy, że jeszcze to nasze poznanie Go i doświadczenie Go, no też jest daleko większe. Więc tutaj to też jest cały czas coś, co jest naszą tęsknotą i naszym oczekiwaniem. Z jednej strony już jesteśmy dziećmi Bożymi, już jesteśmy świątynią, ale oczekujemy czegoś daleko, daleko większego. Już mamy radość, już mamy pokój, ale czy jest to już ta pełnia radości i pełnia pokoju? No, jeszcze mamy, jeszcze mamy. Oczekujemy czegoś większego. Wczytamy, wzdychamy dzisiaj, obciążenie. Razem z całym stworzeniem oczekujemy objawienia, synostwa. Więc to jest. Żyjemy w tym czasie już, ale jeszcze nie. I tu jest jeszcze tak, znowu pięknie wskazane na Jezusa, bo jest napisane w jedenastym wersecie. Wiele narodów przyłączy się w tym dniu do Pana i będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród Ciebie i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do Ciebie. Ja zamieszkam pośród Ciebie, mm -hmm. ja Jezus mm -hmm. i poznasz, że Pan Jachwę posłał mnie do Ciebie. Mm -hmm. To jak Pan mógł siebie samego posłać, gdyby to nie był Jezus? Mm -hmm. Tak. Czyli znowuż Jezus. Tak. A tak. mm -hmm. Światkowie nie, <laughs> to nie tak. to tak. No a jeszcze pytanie do tego 7, znaczy w mojej wersji 17. Ostatni. ostatni, tak. Tam jest, gdzieś powstał ze swego miejsca. To powstał jest w, w, w przeszłym czasie, w jakim to jest? W, rusza, czy też do przyszłości? Tak, tutaj no, jeśli no. chodzi o język hebrajski, to nigdy nie wiadomo, w jakim mm -hmm. to jest czasie. To jest ten A urok rusza, czasów hebrajskiego. Powstał... Tam, tam hmm. po prostu jest inna, inna koncepcja czasowa. Często czasowniki są albo w tak zwanym czasie Perfect, albo są waoryście, czyli albo są dokonane, albo są w trakcie dziania się i jakby tam jest tylko, tylko taka koncepcja, więc często tłumacze nie wiedzą, czy jest to czas przeszły, czy teraźniejszy, czy przyszły i różnie to tłumaczą w zależności właśnie od kontekstu, więc to można i tak tak przetłumaczyć. Może zasz, być, że wstaje mh. albo wstał. I tak, i tak to można tłumaczyć. Mnie bardziej zastanawia w tym wersecie, niech umilknie wszelkie ciało przed Panem. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> my, my, czy to tutaj można rozumieć, że w sensie duchowym, no Bóg jest duchem, my jesteśmy duchowo kościołem chrystusowym na ziemi. Mm -hmm. I czy to można tak rozumieć, że niech umilknie wszelkie ciało przed Panem w tej chwili? Znaczy to milczenie myślę, że tutaj nie jest dobrym tłumaczeniem, ponieważ wcześniej jest mowa o śpiewaniu i weseleniu mm -hmm. się w, w dziesiątym wierszu, więc tutaj raczej tutaj to chodzi o takie zatrzymanie się, takie zwrócenie uwagi, to o to chodzi, bo tu jest mhm. wyrażenie, które może oznaczać rzeczywiście umilknij, ucichnij, albo właśnie y, zatrzymaj się, nie ruszaj się. Y, z, no, taki, taki, takie wezwanie do, do uwagi, do takiej skupienia Aha. się w uwadze i nieporuszania się w tym sensie, żeby on się nie kręcić. Bo on, on powstał z tego przybytku, tak, żeby... Tak, że, że, tutaj, że Pan powstaje, tak? Czyli jakby tutaj przed nim... Zatrzymać się. Tak, bo on tutaj, więc jakby... No, teraz... Się teraz... Tak, dokładnie. Podnosi się, tak. Nawet to wyrażenie tutaj może oznaczać, że on zabiera się do dzieła. Zabiera się, jakby no. rusza się do, rusza do dzieła. Rusza, tak, nie? Rozpoczyna się. Tak, rozpoczyna, rusza mm -hmm, ze swojego świętego przebywania. I, I tutaj na koniec już, bo czas nam się kończy, yy, w, tej, w, tym, w tym całym rozdziale z jednej strony, zobaczcie, widzimy Boga, który wskazuje na siebie jako na tego, który e, posyła tych aniołów z tym sznurem. Więc jakby jest tu jakieś niebiańskie poruszenie, jakieś niebiańskie istoty, które coś tam szykują, jest Bóg, który mówi o sobie, że będzie murem, że będzie tym właśnie ognistym murem, że będzie chwałą pośród nich. I tutaj na końcu też mamy Boga, który, się, który rusza, rozpoczyna z tego swojego świętego przybytku. Więc jakby widzimy Boga, który działa, który przygotowuje to dzieło, a z drugiej strony jest wezwanie do Bożego Ludu, by oni się do tego wzięli, żeby oni się ruszyli z tych północnych krajów i żeby oni przyłożyli się do tego dzieła, które jest Bożym dziełem. Czyli tutaj mamy tą właśnie harmonię Bożego działania, Bożej chwały, Bożej mocy, zapowiedzi tego, że to jest Boże dzieło, które On będzie realizował, a z drugiej strony to nie oznacza, że teraz Boże ludzie siedzą i patrzą, co Bóg zrobi. Oni mają się zatrzymać, tak? W podziwie dla Niego, w zachwycie dla Niego, ale to widzimy, do nich są kierowane konkretne wezwania. I to cała ta księga taka jest i cała Biblia taka jest. My wiemy, że to Bóg jest tym, który buduje swoje królestwo. To, to Jeśli Pan domu nie zbuduje... Na próżno, na próżno daremnie trudzą się, tak, budowniczy. Jeśli pan miasta nie ustrzeże, na próżno strzegą stróżowie. Co to znaczy, że nie muszą strzec? Muszą. No muszą, właśnie o to chodzi, że oni strzegą świadomi, że jeśli pan im nie pomoże, jeśli pan nie ustrzeże, chociaż go nie widzą, ale on jest, ale on ich tutaj posyła. Natomiast to nie znaczy, że oni mogą się położyć i nic nie robić. Właśnie Tu jest, tu jest ta, ta, ta zależność odpowiedzialności człowieka, powinności człowieka, zaangażowania człowieka, a jednocześnie świadomości, że to Bóg, że to nie my, tylko On przez nas, On w pośród nas. My jesteśmy Jego narzędziami, Jego naczyniami, my jesteśmy Jego sługami. Więc nie sobie przypisujemy chwałę, ale temu który nas powołał, który nas uzdolnił, który nas wyposażył i który nas używa, co nie oznacza, że my nic nie robimy. My musimy być cały czas aktywnie w to włączeni i zaangażowani. I podobnie tutaj, w tym rozdziale. Widzimy Boga w Jego chwale, w Jego mocy, w Jego działaniu, a jednocześnie wezwanie do ludzi, by zrobili do czego Bóg ich wzywa, żeby być częścią tego Bożego dzieła, którego ich powołał. Chociaż w tym miejscu, dzisiaj rozważyliśmy, to wystarczy, żeby wrócili no tak. to nie rozumiemy nic więcej. To było to, nic więcej do czego nie, nie mają robić, tylko mają wrócić fizycznie. Nie? Chociaż to było wiele dla nich. Nie? No tak, tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że nie ma jakiegoś tam mega, tak. mega okropnego wielkiego trudu na tej zasadzie. Czyli to jest to, co Bóg przygotował w liście napisane jest, że przygotował już uczynki, tak? Tak, tak, wolę, tak, zaplanowane i przygotowane. Przygotowane są tak. te uczynki. Już tak Ale uczynki. dlatego musimy rozeznawać, co jest wolą Bożą. Tak. Żeby być tym narzędziem w Jego rękach, tak. podążać za Nim, a nie za nami. Tak. W naszych tak. działaniach. To już byli związani. No, posiedli mi się tam. No tak, tak, tak no to jest tak, to. Tak, no dokładnie, dokładnie. Tak jak my gdzieś tam, jak się coś ulikłamy i coś nas trzyma, no to nie pójdziemy tam. Tak. Ale strasznie dużo tu jest obietnic. Tak. Dzięki, dla tutaj w tym no, dlatego ludu, tak patrząc okay. za to, że jestem gdzieś tam i patrzę na no, te informacje, że to jest obietnice mm. zabezpieczenia, pewność, że to będzie. Nawet ostatnio, co nawet czytamy, że jeżeli już tam została zrujnowana ta, ta świątynia przez Nezara. No to, no to gdzie jest Bóg? No to Bóg jest u siebie w, dobie, w swoim przypadku do góry, a tutaj pisze już tutaj, już idę do was, już rozpoczynam. Tak w ten sposób nawet można patrzeć, tak fizycznie tutaj, nie? Jako jako ten, który jest tam gdzieś poza Jerozumą. Poza, tak? no tutaj daje to pewność jeszcze, że on hmm. będzie zabezpieczy, że on będzie tym, tym kimś, kto będzie strzegł tego wszystkiego. Tak, wróć, wróć, wróć. Zawsze warunkowo właśnie, od nas zależy, nie? Hmm. On Bóg zabezpiecza, ale my musimy swoje, no, no i musieli przyjść, nie? nie tak? Tak, a, a nie tak. było prosto przyjść, zostawić wszystko hmm. i przyjść. Nie. Tak mówisz, prosto, tylko nie, ale no, tak? aż, aż musieli wszystko zostawić i przyjść. mnie tak. to nie jest proste. Jak czytamy, jak Bóg powołał Abrama, <śmiech> No co tam nam się tak wydaje, nie? <laughs> Idź no. tam do ziemi, którą wskaże, ale jednak on szedł w nieznane. No właśnie. I tak samo tutaj. Oni w tym a, momencie już tam się osiedlili, już tam mają domy, pewnie. już tam mają biznesy rozkręcone. I teraz wszystko trudno. znowu zwijać i gdzieś tam iść, a tam nie ma miasta, mury Zrójnek, zwalone, nie ma świątyni, tak. ludzie rozproszeni, jakieś obce narody tam siedzą w tej <mum> ziemi. Nie? No to... Ale patrząc na tego Zachariasza, przecież on był wnukiem tego, tego swojego tam dziadka tak i ojca, to... On tam się urodził, on nie wiedział, on tylko zapowieści. No. To też tak, no. tak trudno. Bardzo trudno. Także to były wyzwania o, i, i to było jednak też wymagało wiary do nich. Nie? Ale to zawsze, na każdym etapie tak. Bóg wymaga wiary w niego. zaufania mu, że on wypełni te obietnice. Natomiast, tak jak widzimy, one są warunkowe. To prawda. Przyszli już 18 lat wcześniej i nie doświadczyli tego co, co się rozpoczęło, kiedy przyszli, tak? Nie. Przyszli, zaczęli budować i spodziewali się, no, że teraz nikt ich nie zatrzyma, jednak ich zatrzymano. Król wydał dekret koniec, nie, nie wolno budować. Nie wolno nie nie. Nie. I to gdzieś to wszystko nagle stanęło. Wątpliwości. I na 16 lat, to kawał czasu. Nie? 16 lat, to kawał czasu. Nie? Nic się nie dzieje, nic. Po prostu wszystko stoi, nie? Fundamenty wylane z 16 lat stały nieruszane więc na pewno pojawiły się zwątpienia. Pojawiły się czy to, czy to faktycznie. dobrze usłyszeliśmy, czy to już ten czas, nie? Tutaj pamiętacie w, w pierwszym rozdziale, tam też oni mówią, to chyba tak było w pierwszym, tak? Te 70 lat? Tak. I si się zastanawia, czy to już te 70 lat, nie? Mm -hmm. No tak. <laughs> to już, to już czas, tak? no, czyli, czyli tutaj gdzieś, gdzieś te, te, te wątpliwości się wdzierały i, i zastanawiali się, jak to, jak to będzie nie? Mhm. No. no, więc, więc tutaj jest, jest ten obraz Boga, który działa i Jego ludu, który też ma być aktywny i działać wtedy to Boże dzieło się zrealizuje w pośród ich wiary, posłuszeństwa i radości do której są wzywani. się, kochani. Panie nasz i my jesteśmy Ci wdzięczni, że nas powołałeś, abyśmy byli częścią Twojego dzieła na tej ziemi. Dziękujemy, że wybrałeś nas z tego świata. Nie abyśmy żyli tak, jak kiedyś żyliśmy. Nie abyśmy żyli jak wszyscy wokół nas. Ale byśmy byli Twoim szczególnym ludem. Abyśmy jako żywe kamienie budowali się na ten duchowy dom. Twoje mieszkanie w duchu. Twoją świątynię. Twój lud pełen radości, pełen wiary pełen nadziei, pełen oczekiwania na to, co jeszcze uczynisz. Na to, do czego nas powołałeś, do czego nas przysposawiasz, Obyśmy nie zmarnowali Twojej Panie łaski, której nam tak hojnie udzieliłeś. Obyśmy nie okazali się złymi, leniwymi sługami, ale byli tymi wiernymi, dobrymi sługami, którzy ochotnie, z radością pracują, służą, poświęcają się jeśli trzeba, cierpią, aby oglądać Twoje dzieło, Panie, w naszym czasie. Aby też wiele jeszcze dusz z tego miasta, z okolicznych miast było pozyskanych dla Ciebie. Panie, dopomóż nam. Dopomóż nam trwać w modlitwie. Dopomóż nam nie ustawać w składaniu świadectwa u Panu Jezusie. Sianiu wiernie tego ziarna, nawet jeśli siejemy je dzisiaj ze łzami. Nie widząc rezultatów wielkich, nie widząc jakiegoś poruszenia w ludzkich sercach, często spotykając się z obojętnością, z niewiarą, z jakimś takim religijnym zaślepieniem i tą całą warownią diabelską i religijną, jaką mamy do pokonania w tym świecie, w tym, w tym kraju. Panie daj nam wytrwałość, daj nam łaskę toczenia dobrego boju wiary. Abyśmy to wszystko, do czego nas powołałeś, wypełnili jako Twoi wierni słudzy. Prosimy, dodawaj nam zachęty, siły, radości w tej pracy. Dopomóż w zniechęceniu, dopomóż w jakimś zwątpieniu. Dopomóż, Panie, w tych trudnych chwilach, kiedy rzeczy nie układają się po naszej myśli. Daj nam, Panie, wiernie wytrwale ci służyć Oczekując objawienia Twojej chwały i Twojej mocy pośród nas. Ku Twojej chwale daj, żebyśmy nie szukali własnej chwały, ale szukali Twojej chwały. Wywyższenia Twojego imienia w tym narodzie. Prosimy, dopomóż nam. Amen. Amen.